O nieprawda, że w 1918 roku Polska pojawiła się nagle, że wybuchła niepodległość. Nie miał też racji artysta kabaretowy, który na początku 1918 roku śpiewał Nistego, nizowego, będzie Polska na pierwszego. Miał tylko częściowo rację Michał Sokolnicki, pisząc, że niepodległość to dzieło grupki szaleńców i jednego wielkiego człowieka. Polska została wywalczona w sposób krwawy, choć trudno było przypuszczać, że wszyscy zaborcy przegrają wojnę. Przecież dwa miliony polskich rekrutów walczyło w szeregach armii zaborczych. W najbliższych audycjach...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 Dzień dobry, witam serdecznie. Historia żywa. Żadne z trzech państw zaborczych nie miało daleko idących planów w kwestii polskiej właśnie w chwili wybuchu wojny. Jednak zaborcy zaczęli się szybko licytować i publikować takie patetyczne odezwy do Polaków. Te odezwy bardzo zdumiewały opinię publiczną, choć były ogólnikowe, bez żadnych konkretów, ale jednak z doborem bardzo górnolotnych słów. Czy to było takie zabezpieczenie tyłów na czas Wielkiej Wojny ze strony zaborców? No cóż, rzeczywiście wojna miała ten niezwykły charakter, że zderzyły się w niej i to frontalnie mocarstwa rozbiorowe. I świadomość tego, że ryzykują w tej wojnie utratą, Ziem polskich, ziem, które zdobyły w końcu XVIII wieku i utwierdziły na Kongresie Wiedeńskim jako część swoich imperiów, stopniowo dopiero narastała w stolicach państw zaborczych w których istotnie, tak jak pani powiedziała, nie było na początku bardzo daleko rozplanowanych koncepcji rozwiązania kwestii polskiej. Pod tym względem chyba najintensywniej myślano nad sprawą polską w Petersburgu, który przekształcił się w Piotrogród, zmieniono nazwę stolicy z niemiecko brzmiącej na rosyjską, skoro z Niemcami miała się toczyć ta wojna Imperium Romanowych. Ale to chyba dotyczyło I... tylko bolszewików, panie profesorze, którzy generalnie głosili ideę samookreślenia narodów. O, akurat jeśli idzie o bolszewików, wdzięczny jestem za to pytanie, bo jak wiemy w 1914 roku do więzienia, wskutek wybuchu wojny, więzienia austriackiego, trafił Włodzimierz Iliczulianow, który przebywał od dwóch lat na politycznych wywczasach, w Białym Dunajcu, Krakowie przede wszystkim, trafił do więzienia austriackiego jako poddany cesarza rosyjskiego, władcy wrogiego państwa. Ale przypominam go dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że jeśli ktoś nie był przygotowany na pierwszą wojnę światową i nie myślał o niej poważnie, to na pewno Lenin, na pewno bolszewicy. Lenin tuż przed wybuchem wojny zakładał, że on nie dożyje rewolucji. Dopiero po kilkunastu miesiącach morderczej wojny, która zmieniła rzeczywiście sytuację nie tylko polityczną, ale i społeczną w Europie Środkowej, w Lenina wróci no, nie tylko energia, ale przekonanie, że tę wojnę można przekształcić w rewolucję. Natomiast jeśli idzie o Rosję, na dworze carskim myślano dość poważnie o zmianie geopolitycznej w Europie. I przede wszystkim minister Sazonow, minister spraw zagranicznych, miał bardzo daleko idące plany, które dotyczyły dwóch przede wszystkim kwestii. Jedna to zdobyć cieśniny Bosfor i Dardanele na Turcji i wprowadzić wojska rosyjskie do Konstantynopola. A drugi element to zabrać Galicję Austrii. I wreszcie trzeci element utworzyć podległe Rosji, państewko polskie, które zostałoby przesunięte daleko na zachód, tak ażeby funkcjonowało w stałym konflikcie z Niemcami. Gdzieś w okolice Odry, daleko na Śląsk. Ale to nie była niezależna, suwerenna, niepodległa Polska. Nie, o niepodległości oczywiście mowy być nie mogło. Natomiast to Rosja także, głównie pod wpływem perswazji Sazonowa, jako pierwsza sformułowała publiczny, no może niedokładny projekt, ale w każdym razie hasło. Budowy jakiejś podległej, kalekiej, ułomnej, ale jednak formy państewka polskiego pod berłem Romanowów. Tego dotyczył rozkaz wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, wodza naczelnego armii rosyjskiej, członek najbliższej rodziny carskiej, ale jednak nie osoba panująca, w związku z tym w razie czego można było zdezawuować obietnicę. Pod tym względem Rosja zaczęła licytację, jeśli można tak powiedzieć, o polskie Przepraszam za określenie, mięso armatnie w tej wojnie. Z A... punktu widzenia sprawy polskiej to było korzystne. Zaczęła się już w sierpniu roku 1914 licytacja, że jedno z imperiów zaborczych zaczęło otwarcie zabiegać o Polskę. Tak, ale na kongresówkę apetyt miała i Austria, na co Niemcy w pierwszej fazie wojny prawie się zgadzały, natomiast same też miały koncepcję i apetyt na kongresówkę, bo myślały o planie Europy, takiej grupy państwewek uzależnionych od Niemiec. Tak, samo pojęcie Europy pojawiło się właśnie w czasie I wojny światowej dopiero posła umiarkowanego Friedricha Naumana, który w Reichstagu, a także w publicystyce swojej w miarę rozwoju wojny przedstawił taką wizję zorganizowania całego szeregu państw w Europie Środkowo-Wschodniej oderwanych spod Imperium Rosyjskiego wykrojonych także przejętych po monarchii austro-węgierskiej, kontrolowanych w łagodny sposób, bez jakiegoś terroru, głównie przy pomocy środków gospodarczych, ale także przewagą kulturową przez Berlin, przez Niemcy. Ta wizja opanowała wyobraźnię części elit politycznych niemieckich, zwłaszcza w latach 1916-1918. Na początku jednakże, w latach 1914 15 Niemcy nie miały skonkretyzowanego, podobnie jak Austria, tak jak pani na samym początku powiedziała, nie miały skonkretyzowanego planu dotyczącego jakichś zmian na terytorium Polski. Ten plan dopiero rozwinie się w roku 1916, a właściwie od 15 roku, kiedy państwa centralne zajmą teren kongresówki no i będą musiały coś z tym fantem zrobić. Jak odbierano te dziwaczne ruchy i zachowania zaborców? Trzeba rozdzielić chyba dwa słowa patriotyzm i idea niepodległości, bowiem do postaw patriotycznych przyznawała się duża część elit ówczesnego społeczeństwa polskiego podzielonego między trzy zabory. Tyle, że ten patriotyzm wyrażano i wyobrażano sobie na różne sposoby. Krakowscy stańczycy, konserwatyści uważali, że takim spełnieniem patriotyzmu polskiego będzie wierne stanie przy monarchii austro-węgierskiej, cieszenie się tą autonomią, którą Franciszek Józef zapewnił w Galicji z nadzieją na jej poszerzenie. Z kolei w Imperium Romanowów dość podobne nadzieje żywił Roman Dmowski, lider grupowania narodowo-demokratycznego, który przez pewien czas zasiadał w parlamencie rosyjskim. Szukał porozumienia z władzami rosyjskimi, licząc, że te prędzej czy później w konfrontacji z Niemcami, bo na to Dmowski jednak stawiał, tu nie było dla niego żadnego zaskoczenia, zostaną niejako zmuszone przez bieg wydarzeń do ustępstw na rzecz Polski. Ale ani Dmowski, ani krakowscy konserwatyści w punkcie wyjścia do I wojny światowej na pewno nie stawiali otwarcie i nie wiem, czy myśleli szczerze o haśle niepodległości. Szanowny panie i szanowni panowie, jakoby Natomiast idea niepodległości na pewno przyświecała niedużej grupce, entuzjastów, jeżeli można tak powiedzieć. Symbolem tej grupy jest oczywiście Józef Piłsudski. Co najmniej od roku 1907, od upadku rewolucji 1905-7, którą Piłsudski chciał przekształcić w powstanie narodowe bez skutku. Od akcji pod bezdanami, czyli akcji w której Piłsudski zdobył, no można powiedzieć, aktem terroru. na Słynny na, napad na, na pociąg. pociąg. Mm -hmm. Tak, na pociąg dużą z, gotówką. pocztowy z dużą gotówką carską. Piłsudski zdobył pieniądze na kilkuletnią pracę organizacyjną, z której wyrośnie Związek Strzelecki, czyli taka, można powiedzieć, szkółka dla przyszłych kadr żołnierskich tej niepodległościowej armii. Te formacje, których pierwszym oddziałem zbrojnym, jaki ruszył w bój w I wojnie światowej, była pierwsza kompania kadrowa. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przejdzie wszystko byle, tylko mnogę wojna. Wojda dana kompania, kochana nie masz, to jak pierwsza nie masz, nie Foot да, ой да, all up, don't panic, hoot up, I'll To była także konsekwencja proaustriackiego stanowiska piłsudskiego. Stąd też ten rozkaz wydany przez Piłsudskiego organizacjom strzeleckim, rozkaz mobilizacji i 6 sierpnia 1914 roku wyjście kompanii strzelców, która przekroczyła granicę królestwa. Sile się na spokój i nagle przenika ostra świadomość, że zaczyna się coś nieznanego. Przed nami ziemia od lat w niewoli. Idziemy ją wyzwolić. Chodziło o oparcie się o Austrię. Skądeś to wojsko niepodległościowe musiało wyjść z kosmosu. Nie mogło, mogło wyjść albo z Rosji, albo z Austrii. Niemcy, II Rzesza, były najbardziej przeciwstawne polskiej idei niepodległości, czy nawet jakiejkolwiek autonomii w tym czasie. Piłsudski wybrał rzecz jasna ten zabór, który dawał najlepsze warunki. Ale przede wszystkim powód, dla którego Piłsudski oparł się o Austrię i o jej potężniejszego sojusznika, czyli o Niemcy, przeciwko Rosji, był ten, iż Rosja zajmowała 82% terytorium przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, a Piłsudski wciąż myślał kategoriami przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. On inaczej niż Dmowski nie chciał odbudowania Polski etnicznej, Polski przesuniętej na zachód, był przecież Litwinem z rodu. Ale by dokończyć ten wybór Piłsudskiego, warto zwrócić uwagę jeszcze na dwa fakty. Po pierwsze, Piłsudski był tym, który naprawdę przewidział, a w każdym razie, raz o tym powiedział publicznie i zostało to przez kilku poważnych świadków potwierdzone na wykładzie Paryskim Towarzystwie Geograficznym na początku 1914 roku, jaki będzie przebieg tej wojny, której się spodziewał już wówczas. Założył, że najpierw państwa centralne, czyli Austro-Węgry i Niemcy pokonają Rosję, a następnie same państwa centralne zostaną pokonane przez mocarstwa zachodnie na początku sojuszników Rosji ten wykład Piłsudskiego z Paryża miałem okazję źródłowo sprawdzić, pisząc swoją obszerną monografię na temat polityki wschodniej Piłsudskiego. Znalazł potwierdzenie w działaniach Piłsudskiego w momencie kiedy rzeczywiście Niemcy i Austro-Węgry pokonały Rosję przynajmniej na ziemiach polskich, zajęły większość tych ziem. Wtedy Piłsudski jednoznacznie odwrócił się przeciwko Niemcom i Austrii, powiedział, że nie chce dalej werbować żołnierzy do walki przeciwko Rosji pod sztandarami austriackimi i niemieckimi, bo ci żołnierze mają walczyć o Polskę, o polską niepodległość, a odkąd Rosja została wyeliminowana, z ziem polskich, to trzeba było walczyć przeciwko Niemcom i Austrii. I tego się Piłsudski trzymał i dlatego trafi do Magdeburga, do więzienia niemieckiego. Mm. Zdjęcia J'ai oublié Combien j'aimais chanter Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Pierwszy program Polskiego Radia. W 1914 roku po wymarszu Kompanii Strzelców Soleandrów w Krakowie, Piłsudski dokonał pewnej mistyfikacji. Złożył oświadczenie, że został utworzony w Warszawie rząd narodowy, i ten rząd mianował go komendantem Polskich Sił Wojskowych. No ale ta misja Kompanii Strzelców nie udała się w sumie. No cóż, Kompania, czyli siła stu kilkudziesięciu młodych chłopców, nie mogła zdobyć niepodległości. Piłsudski nie zakładał tego, ale liczył Piłsudski, że wykrzesze się iskrę, która rozpali pożar powstania. Pomylił się, Polacy pamiętali jeszcze represje rosyjskie po powstaniu styczniowym. To podobno był Powód takiego pasywnego zachowania mieszkańców kongresówki. Zamykali ogiennice, chowali się po domach. Sądzę, że reakcji niechętnej powstaniu antyrosyjskiemu nie można przypisać w całości pamięci okrutnych prześladowań po powstaniu styczniowym. Raczej to był efekt po pierwsze zmian mentalnościowych, cywilizacyjnych i politycznych w zaborze rosyjskim te mentalnościowe i cywilizacyjne wiązały się z procesami, które opisała niejaka Róża Luksemburg. Gospodarcze interesy łączyły stopniowo z każdą dekadą coraz mocniej ziemie polskie z centrami poszczególnych państw zaborczych. Ludzie chcieli mieć raczej spokój, patrzyli na rosyjskie mundury jako na naszych chłopców, którzy będą nas bronić przed dzikim hunem, Niemcami. Nie zapominajmy, że był to czas, kiedy naprawdę w większości społeczeństwa polskiego Myślano o Niemcach postbismarkowskich jako głównym, najbardziej zaciekłym wrogu polskości. To jest pamięć wrześni. To jest czas, pamiętajmy, ledwie cztery lata po napisaniu Roty Marii Konopnickiej wybuchła I wojna światowa. Wezwanie do powstania antyrosyjskiego w Kielcach, czy dalej na północ w kongresówce nie spotykało się z akceptacją. Był to także efekt bardzo wytrwałej pracy politycznej Romana Dmowskiego i jego zwolenników Narodowej Demokracji, którzy nie chcieli, świadomie nie chcieli prowokować Rosji, pracowali nad opinią społeczeństwa polskiego, by to nie sprowokowało przedwcześnie, by tak rzec jakiejś nowej reakcji, nowych prześladowań polskości. Dmowski opierał całą swoją kalkulację właśnie na sprowokowaniu konfliktu rosyjsko-niemiecko-austriackiego, a wiedział, że jeśli Polacy będą chcieli otwarcie wystąpić z ideą powstańczą, to naturalnie przypomną carowi rosyjskiemu i cesarzowi niemieckiemu, że mają wspólnego wroga, czyli Polskę i że nie powinni się być między sobą, tylko razem bić Polaków. I to wszystko skumulowało się w reakcji, która zaskoczyła, a może nawet zaszokowała Piłsudskiego po 6 sierpnia kiedy 12 sierpnia wejdą strzelcy do Kielc, to właśnie tak jak pani powiedziała, będzie temu towarzyszył dźwięk zatrzaskiwanych okiennic, a nie żadne okrzyki entuzjazmu czy nadziei na nową Polskę. Tak upadła idea powstańcza Piłsudskiego i tak trzeba było ratować ten krótki epizod, ale jakże ważny symbolicznie, pierwszej kompanii kadrowej przy pomocy nowej idei, idei Legionów uformowanych u boku Armii Austriackiej. Pierwsza brygada, promada, na stos. swoje życie stos, na stos. No właśnie, tymczasem w Galicji powstaje idea powołania dwóch legionów polskich, zachodniego i wschodniego, każdy po 8 tysięcy żołnierzy. Doszło jednak do rozbicia Legionu Wschodniego. Działacze NDC byli przeciwni temu, co akcentowano w formule przysięgi austriackiej, czyli za mało tam było nacisku na polskość, na narodowy charakter jednostki. Zatem ta jedność działania stronnic politycznych w Galicji bardzo szybko się skończyła działacze narodowej demokracji nie byli entuzjastami, nazwijmy to delikatnie, wystąpienia przeciwko Rosji w tym momencie, czyli w 1914 roku. Nawet ci działacze, którzy funkcjonowali w trochę odmiennych warunkach w Galicji. A tak się złożyło, że w części wschodniej Galicji, gdzie problemem była konfrontacja, problemem politycznym, społecznym, kulturowym, konfrontacja ludności polskiej z większością ukraińską, to właśnie w społeczności polskiej na tym obszarze dominowały raczej wpływy narodowej demokracji, aniżeli wpływy ugrupowań politycznych sprzyjających idei Piłsudskiego. Ale to nie tylko niechęć, czy taki powiedziałbym leniwy bojkot tej idei ze strony elit narodowo-demokratycznych w Galicji Wschodniej sprawił, że Legion Wschodni nie powstał. Zdecydowała o tym przede wszystkim sytuacja militarna. Rosja podjęła ofensywę, która błyskawicznie zajęła po prostu Galicję Wschodnią. Lwów już we wrześniu stał się miastem okupowanym przez Rosjan. Pod koniec lata na progu jesieni w strefie bezpośredniego zagrożenia działaniami wojennymi znalazł się Kraków. To jeszcze pamiętam z opowiadań mojej babci, że jedna trzecia ludności Krakowa została ewakuowana wtedy z miasta, które szykowało się do oblężenia rosyjskiego. Mówiliśmy sporo o Rosji. i Tam też pojawiła się idea powstania Legionu przy Armii Rosyjskiej. Ostatecznie nazwano go Legionem Puławskim, ale został dość szybko zdziesiątkowany i też jego historia nie była długa. Tak, powiedziałbym bardziej smutna historia ofiary tych ochotników, którzy zgłosili się do Legionu Puławskiego, towarzysząc niejako symbolicznie tej idei dmowskiego. Polacy przy Rosjanach walczą o autonomię najpierw, a może kiedyś w przyszłości o coś więcej. Ta ofiara poszła właściwie na marne. Zredukowanie tej idei do drużyny ochotniczej to oczywiście znacznie niższa ranga, i wykrwawienie boju tej jednostki, podobnie jak, dodajmy, niedużych grup ochotniczych złożonych z Polaków pracujących we Francji. Patronem ideowym tego oddziału był Wacław Gąsiorowski, autor popularnych niegdyś bardzo powieści z czasów napoleońskich. I w ten sposób na placu boju, jeśli można tak powiedzieć, pozostanie tylko w roku 1915 o wiele liczniejsza, o wiele lepiej zorganizowana i mimo wszystko o wiele lepiej traktowana przez władze państwa u boku, którego się tworzyły te formacje, idea legionowa przy Austrii. Powiedzmy jeszcze o jednej inicjatywie Józefa Piłsudskiego, który zaczął zerkać na Niemcy, to znaczy o utworzeniu, o powołaniu Polskiej Organizacji Narodowej, a następnie Polskiej Organizacji Wojskowej, POW. Akurat POW, czyli Polska Organizacja Wojskowa, świadczy o odwrotnych intencjach Piłsudskiego, to znaczy o całkowitym braku zaufania do władz niemieckich, z którymi podjął współpracę wojskową rzeczywiście w 1914 roku. Ponieważ POW było organizacją tajną i miała uniezależnić Piłsudskiego od zgody lub braku zgody ze strony partnerów ze sztabu niemieckiego czy sztabu austriackiego. Ta organizacja, która stopniowo będzie rosła przez czas I wojny światowej, najpierw pod komendą Tadeusza Żulińskiego, potem Edwarda Śmigłego-Rydza, urośnie do blisko 100 tysięcy ludzi. Ta formacja odegra ogromną, zasadniczą rolę w walkach wyzwoleńczych polskich w październiku, listopadzie 1918 roku. A więc POW nie było wyrazem ścisłej współpracy Piłsudskiego z Niemcami czy z Austro-Węgrami, ale przeciwnie, jakby bezpiecznikiem, który chciał Piłsudski od razu zamontować po niepowodzeniu swojej idei powstańczej w kongresówce, który miał go uniezależnić Od nacisku z Berlina Czy z Wiednia POW to była formacja, przypomnę Rekrutowana z ludzi pochodzących Z zaboru rosyjskiego, ludzi, którzy nie mieli Służyć Niemcom czy Austrii, ale mieli Służyć idei polskiej niepodległości Kiedy Joszko gra cały Boży świat W zdumieniu go słucha Gdy Joszko gra na i gra, gdy na liściu gra od serca do ucha czule jak nikt dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał już go sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dokoła na Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun I dźwięków zaklętych To wiolin i bas Czasem Bóg daje talent A resztę musisz wygrać Zegary śpią o trzy ślady. jest mi źle mówię światu nie i biegnę na łąkę gdzie joszko gra by zaśpiewać z nim znaleźć czuły rym do jego muzyki serdeczny rym dobry bóg daje talent a reszty każdy szuka Żywa. Spójrzmy na codzienne życie mieszkańców ziem polskich. Po wyparciu Rosjan z kongresówki, latem 1915 roku, państwa centralne podzieliły kongresówkę na dwie strefy okupacyjne. Tę południową, przynależną Austro-Węgrom i północną Niemiecką. W części niemieckiej pojawiły się drastyczne rekwizycje niemalże wszystkiego. Jak piszą historycy, zbierano klamki, patelnie, rondle, wieszaki na potrzeby zbrojeniówki. Nie oszczędzono i świątyń, z których ściągano pokrycia dachów nawet doszło do ogromnej dewastacji przemysłu, a zatrudnienie było tylko dla co piątego robotnika. Wywożono żywność. To musiał być horror dla mieszkańców. To na pewno był bardzo trudny czas. Dolegliwości, o których pani wspomniała, wynikały z pewnej okoliczności, o której koniecznie trzeba powiedzieć. Niemcy i Austro-Węgry zostały objęte blokadą morską przez Wielką Brytanię. Blokadą, która oznaczała bardzo potężne braki w wyżywieniu, a przede wszystkim zaopatrzeniu w różne cenne z punktu widzenia wysiłku wojennego surowce. Po prostu nie było skąd ich importować, skoro flota brytyjska zablokowała państwa centralne. Dodatkowo przedłużająca się wojna, na co nikt nie był przygotowany, żadne z państw, okazało się, że pochłania więcej pieniędzy, wysiłku, więcej pracy całej gospodarki, niż ktokolwiek był sobie w stanie wyobrazić przed tą wojną. Prowadziło to także do swoistych wynalazków wprowadzanych przez Niemców by sobie radzić z tymi kłopotami. Tak zwanych rzaców. Otóż właśnie, wtedy się to słowo upowszechnia. W języku polskim się pojawia. Te rozmaite zastępniki, prawda, czy zastępowacze, przepraszam za neologizm, który miałby zastąpić słowo ersatz mają zastosowanie zarówno w dziedzinie żywności, pierniki z marchwi. Albo chleb strocin. Chleb strocin, tak, oczywiście. I naturalnie zastosowanie miały także owerzacę do bardziej skomplikowanych wyrobów przemysłowych. To jest także czas, kiedy Niemcy wprowadzają dla oszczędności czas letni. Ten wynalazek, z którym borykamy się do dzisiaj. Prawda? Jak wiadomo w sąsiedniej Rosji zniesiono ten wynalazek niedawno, prezydent Putin to zdecydował. Myślę, że i my moglibyśmy niedługo ogłosić, że pierwsza wojna światowa się skończyła i zrezygnować z tego pomysłu, Ciekawy chyba pomysł. coraz bardziej kosztownego mhm. i trochę nas nużącego. I jeszcze jedno chyba trzeba dodać, to mianowicie, że te ciężary, które spadały wtedy na społeczeństwo polskie, części okupowanej przez Niemcy i Austro-Węgry, nie miały charakteru, no nazwijmy to tak, rasistowskiego, to znaczy przy całym poczuciu buty wyższości ze strony części elit niemieckich, zarząd niemiecki na obszarach okupowanych, no nie traktował jednak społeczeństwa polskiego jako ludności niewolniczej, tak jak to będzie miało miejsce w czasie II wojny światowej. Bo przypomnijmy, że w tym roku przecież będziemy obchodzili niezwykle ważną dla naszej nauki i kultury rocznicę. Stulecia odnowienia Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie władze niemieckie zezwoliły na otwarcie tej uczelni która w formule polskiej nie mogła istnieć pod zaborem rosyjskim. Aczkolwiek rektor Brudziński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, sam zdejmował godło rosyjskie, ponieważ woźny bał się zdejmować, uważając, że jednak Rosjanie wrócą do Warszawy, bo zawsze tam byli. O tak, przezwyciężenie tych obaw, że imperium, które trwało, było, że ono może wrócić, to bardzo wielu ludzi żywiło takie obawy, a niektórzy może nawet nadzieje, Bo też pamiętajmy, że samo wejście wojsk niemieckich na teren kongresówki było poprzedzone bardzo silną propagandą antyniemiecką, która miała bardzo realną pożywkę. Niemcy rozpoczęły swoje operacje wojenne na froncie wschodnim, barbarzyńskim z bombardowaniem Kalisza, co uwieczniła... Maria Dąbrowska w swoich nocach i dniach opisując tragedię miasteczka, któremu nadała nazwę Kaliniec. Ale rzecz nie dotyczyła tylko tych zmian, tych szans, jakie pojawiły się pod okupacją niemiecką części zaboru rosyjskiego, bo wycofujące się wojska rosyjskie zabierały w ślad za sobą wszystkich urzędników rosyjskich. By utrzymać jakikolwiek porządek na tych terenach, na które wkraczała armia niemiecka czy austriacka, Potrzebna była szybka samoorganizacja samorządów polskich i to miało naprawdę kapitalne znaczenie dla dojrzewania instytucjonalnego Polaków, polskości do niepodległego bytu. Bo rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, Polska nie mogła powstać z niczego 11 listopada 1918 roku. Sam wysiłek pierwszej kompanii kadrowej też nie wystarczył. Nie wystarczyły także wysiłki dyplomatyczne, które równolegle podejmuje Roman Dmowski. Najpierw w Rosji, a potem przenosi je na zachód. Potrzebna była samoorganizacja społeczeństwa polskiego tu, w kraju. I ona właśnie przyspiesza gwałtownie w sytuacji, kiedy jeden zaborca odstępuje, a drugi dopiero stopniowo próbuje jakoś ułożyć sobie zaplecze swojego frontu, a na zapleczu frontu najważniejszy jest spokój. Dlatego Niemcy i Austriacy zgadzają się na wiele inicjatyw samorządowych polskich, bo im zależy, żeby był spokój. Dodajmy jeszcze, że władze austriackie nie dokonywały tak drastycznej eksploatacji tych południowych ziem kongresówki, jak robiły to władze niemieckie, choć też Łatwo nie było, bo jest to wojna totalna, wojna pozycyjna, przeorała wiele pól i zniszczyła rolnictwo. Przecież Europa była usiana okopami. Niestety tak się złożyło że działania wojenne na froncie wschodnim były prowadzone przez większą część I wojny światowej na terenie ziem polskich. To nie tylko zniszczenie zasiewów, niszczenie rolnictwa, nie tylko wspomniane już rekwizycje rozmaitych materiałów z dzwonami kościelnymi włącznie, ale to było także zniszczenie fabryk, podstaw przemysłu. Najbardziej tragiczny wymiar tej wojny z punktu widzenia ludności polskiej polegał na tym, że... Ponad 2 miliony poddanych cesarza Austrii, cesarza Niemiec i cesarza Rosji strzelało do siebie nawzajem. I jeżeli ktoś próbuje mówić, że idea niepodległościowa jest absurdem, że lepiej czekać, lepiej się nie spieszyć z niepodległością, to niech ten ktoś pomyśli o skutkach braku niepodległości. Otóż skutek braku niepodległości zginęło strzelając do siebie nawzajem ponad pół miliona Polaków. Dużo więcej niż zginie w czasie II wojny światowej w działaniach wojennych bezpośrednio. Rząd niemiecki zwrócił uwagę na kwestię polską szczególnie w 1916 roku, Policzono sobie, że Królestwo Kongresówka może dać nawet milion rekrutów i stąd akt 5 listopada z 1916 roku zwany także manifestem dwóch cesarzy, Wilhelma II i Franciszka Józefa I. Niby miało powstać jakieś państwo, ale to przecież nie była wolna Polska. Czy powstanie tego państwa z nadania aktu 5 listopada uważa pan za ważne wydarzenie, czy, czy nie na drodze do niepodległej? Uważam je za wydarzenie nie tylko ważne, ale przełomowe. Po pierwsze dlatego, że po raz pierwszy, w tym przypadku dwa mocarstwa centralne, oficjalnie zadeklarowały wolę utworzenia państwa polskiego, zależnego od siebie, to prawda. Ale jasno było także stwierdzone, że będzie to odrębne od Niemiec i od Austro-Węgier państwo polskie z monarchią dziedziczną. Od tej pory inne państwa biorące udział w wojnie musiały się jakoś określić wobec tego, czy nic więcej Polsce nie zaoferują, czy zechcą sparaliżować jakoś ten propagandowy skutek wystąpienia dwóch cesarzy, bo wojna, tak jak pani powiedziała, pociągała za sobą ogromne ofiary i w związku z tym we wszystkich krajach odczuwano potrzebę znalezienia nowego rekruta. I Rosja dość szybko zareagowała na ten akt 5 listopada, bo już na początku grudnia, na posiedzeniu Dumy, pojawiło się takie oświadczenie, że jest potrzeba stworzenia Polski wolnej w granicach etnograficznych, oczywiście w Unii z Rosją. Czy ta reakcja jest dla Pana zaskakująca, czy nie? Nie, reakcja jest jak najbardziej logiczna z owej licytacji o sprawę polską, ale akurat te narady grudniowe w Piotrogrodzie nie miały większego znaczenia, bo już za chwilę samo państwo carów runie. Natomiast bezpośrednim skutkiem aktu 5 listopada było podniesienie rangi ośrodka dyplomatycznego sprawy polskiej, który utworzył Roman Dmowski, tworząc właśnie wtedy... Komitet Narodowy Polski w Szwajcarii mógł powołując się krytycznie na akt 5 listopada, dystansując się od niego, no bo przecież on reprezentował sprawę polską u boku państw walczących przeciwko Austrii i Niemcom. Dmowski krytykując akt 5 listopada mógł wyraźnie zasygnalizować państwom zachodnim i Rosji, teraz wy musicie zrobić coś dla sprawy polskiej. Skoro to nam się nie podoba, krytykujemy, to musicie coś zrobić. W podtekście ukryty szantaż, a jeśli nic nie zrobimy, to może rzeczywiście setki tysięcy Polaków zgłoszą się na ochotnika do armii werbowanej przez Niemców i Austriaków na terenie Królestwa Kongresowego. Pamiętajmy, że Niemcy nie mieli prawa, ani Austriacy, wybierać rekruta, czyli brać przymusem do wojska z terenu państwa które nie należało do nich. Z kraju okupowanego. Z kraju okupowanego, tak. Tu mogli liczyć tylko na ochotników, na tych, którzy z własnej woli pójdą walczyć u boku niemieckiego i austriackiego żołnierza. Jak się okazało, tych ochotników nie będzie, a to dlatego, że Piłsudski zrobi to, o czym już wspomnieliśmy, a mianowicie wezwie do spełnienia oczywistego warunku w owej nowej armii, jaka miała powstawać u boku Niemiec i Austrii, w owej polnisze Wehrmacht, jak się miała nazywać, ponieważ wezwał do tego, by ta armia jednoznacznie złożyła przysięgę określającą jako cel jej działania niepodległość Polski, a nie sojusz z Niemcami czy z Austrią. Polacy nie poszli na lep propagandowej pułapki, natomiast doskonale wykorzystali okazję, jaką ona stwarzała politycznie. I to jest drugi powód, dla którego akt 5 listopada ma ogromne znaczenie. Tak, okupanci powołali tymczasową Radę Stanu, jako reprezentację polskiego narodu, taki organ doradczy, opiniotwórczy niemieckiego gubernatora Hansa von Bezellera. I w składzie tej rady znalazł się także Józef Piłsudski, jako kierownik referatu wojskowego. Ale Panie Profesorze, na pewno akt 5 listopada można uznać za granicę, po której sprawa polska stała się już sprawą międzynarodową i o tym będziemy mówić podczas następnego spotkania w cyklu Historia Żywa. Zapraszamy. Z największą przyjemnością. Profesor Andrzej Nowak, dziękuję serdecznie. Dorota Truszczak, przypomnę jeszcze, że wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik jedynka.